Jest rok 1908. W autonomicznej Galicji powstają dwie tajne organizacje. Jedna za sprawą działaczy organizacji bojowej PPS, to Związek Walki Czynnej, a druga to Polski Związek Wojskowy, środowisk endeckich. Mają jednak podobny cel, przygotować walkę zbrojną o wyzwolenie Polski. To chyba początek historii ruchu strzeleckiego. W roku 1910 powstaje pierwszy Związek Strzelecki w Lwowie i Towarzystwo Strzelec w Krakowie. W Lwowie początkowo kieruje Władysław Sikorski. W 1912 roku powstaje Komenda Główna Związku Strzeleckiego z komendantem Józefem Piłsudskim i szefem sztabu Kazimierzem Sosnkowskim. Formuje się także Armia Polska przekształcona w Polskie Drużyny Strzeleckie, gdzie aktywni są m.in. Mieczysław Neugebauer, Marian Januszajtis. W tym czasie ruch strzelecki tworzyli przede wszystkim ludzie młodzi, wywodzący się ze wszystkich warstw społeczeństwa polskiego, nawet o skrajnie odmiennych poglądach. W zaborze pruskim i rosyjskim ruch strzelecki był w konspiracji. Według różnych źródeł przed wybuchem I Wojny Światowej liczył od 13 do 19 tysięcy członków. Z chwilą wybuchu Wielkiej Wojny została zarządzona mobilizacja połączonych związków i drużyn strzeleckich, już pod wspólną komendą Józefa Piłsudskiego i scalenie ich w pierwszą Brygadę Legionów Polskich.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 Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczęłam od roku 1908 i tak się składa, że to 110. rocznica w tym roku. Ale co takiego się wydarzyło właśnie te 110 lat temu? Jeżeli dobrze wskazałam te podwaliny ruchu strzeleckiego, wśród przecież wielu różnych aktywności działaczy niepodległościowych, ale w roku 1910 powstał całkiem legalnie pierwszy Związek Strzelecki w Lwowie, jak wspomniała mi Towarzystwo Strzelecki w Krakowie dzięki ustawie o stowarzyszeniach oraz rozporządzeniu ministra obrony krajowej z 1909 roku o popieraniu strzelectwa dobrowolnego i w tym rozporządzeniu nazwa związek strzelecki ma swoje niemieckie brzmienie Schützenverein no ale czy ten rok 1908 to start i coś się wyjątkowego wydarzyło, zanim pojawiło się to rozporządzenie i możliwość organizowania się Polaków w Galicji? To na pewno najwłaściwszy punkt, od którego można zacząć bezpośrednią już historię ruchu strzeleckiego tworzonego w Galicji. Ale tak jak w przypadku każdej historii jest jeszcze prehistoria, bez której ta nie mogłaby się zacząć. Co stało się w roku 1908 w Zaborze Austriackim? Bezpośrednią przyczyną, dla której mogła zacząć formować się z nadzieją na zalegalizowanie tego ruchu. Siła paramilitarna, której celem była niepodległość Polski. Był kryzys międzynarodowy, polityczny kryzys, w którym wydawało się, że Austria jest już tylko o krok od wojny z Rosją, a raczej odwrotnie, Rosja od wypowiedzenia wojny Austrii. Przypomnijmy, że właściwie już od roku 1879, potem poszerzony ten sojusz został w 1982 roku, Austria tworzy blok polityczno-militarny z Niemcami. Blok, którego mgliście zarysowany, ale jednak wyraźny przeciwnik to Rosja z jednej strony, Francja z drugiej. W latach 90. XIX wieku to przeciwstawienie militarno-polityczne tzw. państw centralnych, a więc Niemiec i Austro-Węgier przede wszystkim, z którymi jeszcze wtedy Włochy były także sprzymierzone oraz Entente, czyli Rosji i Francji, do których dojdzie także Wielka Brytania, to przeciwstawienie kształtowało politykę światową, a na pewno politykę europejską, a więc Austria przeciwko Rosji. To było już bardzo wyraźnie zaznaczone. W 1908 roku, kiedy Austria wcieliła do swojego imperium Bośnię i Hercegowinę, po 30 latach od momentu wojny na Bałkanach, w których Austria tylko na zasadzie okupacji przejęła władzę nad tymi terenami, Rosja zareagowała na ten akt formalnego wcielenia Bośni i Hercegowiny do Imperium Austriackiego protestem dyplomatycznym i ostrzeżeniem, że jest gotowa nawet wypowiedzieć wojnę, bo Rosja chciała umocnić swoje wpływy na Bałkanach, a eksponentem tych wpływów była Serbia. Serbia także miała apetyt na przyłączenie Bośni i Hercegowiny. Tu okazało się, że Austria z pozycji siły po prostu tę decyzję o przyłączeniu Sarajewa, przyłączeniu Bośni i Hercegowiny do swojego imperium podjęła. Cała prasa europejska huczała wtedy od pytania, będzie wojna czy nie będzie. Bardzo dużo analityków ówczesnych sceny politycznej, międzynarodowej, bardzo wielu najpoważniejszych polityków uważało wojnę za nieuchronną. Nawet jeśli w 1908 nie wybuchnie, pisano wtedy w prasie, to za rok, za dwa, za pięć ta wojna jest nie do uniknięcia. I w takim właśnie kontekście polscy inicjatorzy ruchu strzeleckiego z Józefem Piłsudskim na czele uznali, że czas najwyższy przystąpić już do instytucjonalnego działania. I austriackie władze mogły spojrzeć na to z lekko przymkniętym okiem. To znaczy przymkniętym na fakt, że oto tworzy się jakiś zalążek siły zbrojnej, która nie ma być austriacką siłą zbrojną, ale siłą zbrojną przyszłej Polski. Polski takiej jednakże, która będzie awangardą w wojnie Austrii przeciwko Rosji. Zbyt skomplikowanie to zabrzmiało, ale taki właśnie geopolityczny kontekst miało to, że właśnie w 1908 roku w Lwowie ta inicjatywa Związku Walki Czynnej mogła zostać przekuta w czyn, w życie. To jest historia, ale powinniśmy jednak uświadomić sobie także prehistorię, jeśli pani redaktor pozwoli. No oczywiście, bardzo proszę, tylko jak daleko ona sięga? Możemy pewnie bardzo różny horyzont czasowy wyznaczyć sobie, przecież jakimś wzorem tutaj z jednej strony jest pamięć o Legionach, Legionach Dąbrowskiego, tych z końca XVIII wieku, ale bardziej bezpośrednio tradycje ruchu strzeleckiego, Właśnie w języku niemieckim przez panią redaktor przypomniane, bo przecież ruch strzelecki jest bardzo ważną częścią kultury społecznej niemieckiej od początku XIX wieku przynajmniej. Takie ferajny powstają masowo w rozmaitych miejscach i one inspirują także ruch sportowy, tu broń była jeszcze zakazana, monarchii austro który miał służyć innym niż Niemcy narodom. Czesi zainicjowali ruch sokolski, gimnastyczny, na zasadzie w zdrowym ciele, zdrowy duch, ale ta gimnastyka no, mogła ewentualnie przejść dalej w obsługiwanie broni, w tężyznę fizyczną potrzebną do walki. Ruch sokolski błyskawicznie przeszedł na ziemię zamieszkałe przez Polaków w Galicji. Wspominaliśmy już chyba o tym kiedyś, że pierwszym wiceprezesem, ruchu sokolskiego powołanego w Galicji był niejaki Aleksander Hrabia Fredro. Tak, tak, oczywiście. Jeszcze autor zemsty zdążył i taką rolę jednego z ojców założycieli, można powiedzieć, czy ojców patronów później utworzonego ruchu strzeleckiego wystąpić. Ale bezpośredni, już taki krótszy horyzont czasowy, w którym można rozpatrywać narodziny ruchu strzeleckiego, wyznaczają wydarzenia bliższe. I tu przypomnę tylko już dwa konteksty. Jeden to jest sama idea przygotowania do kolejnego powstania. Po powstania styczniowego ta idea wraca na emigracji w Szwajcarii. Tam właśnie w 1886 roku zaczyna się pojawiać na nowo idea przygotowania do powstania poprzez zbieranie pieniędzy na ten czyn. W 1887 Liga Polska powstaje i Skarb Narodowy, który propaguje Zygmunt Miłkowski, mówiąc o tym, że ten Skarb Narodowy ma właśnie przygotować kadry, ma sfinansować kadry przyszłych powstańców. Od 1887 roku przenieśmy się jeszcze o lat 17 i mamy już rok 1904, kiedy wojna rosyjsko-japońska prowokuje Piłsudskiego, działacza PPS-u, do myśli, iż w tej wojnie, w której Rosja, główny rozbiorca Polski, pogrążył się z własnej winy, jest szansa na to, ażeby polską sprawę znów wesprzeć czynem zbrojnym. I Piłsudski właśnie w 1904 roku na konferencji Centralnego Komitetu Robotniczego PPS w Krakowie w październiku rzuca hasło taktyki czynu. Wobec kryzysu Imperium Rosyjskiego, jego klęsk w wojnie z Japonią, trzeba przygotować własną namiastkę siły zbrojnej, organizację bojową. Bojowcy PPS zorganizowani przez Piłsudskiego to jest w pewnym sensie pierwsza formacja, w cudzysłowie można tak powiedzieć, strzelecka. I przychodzi sześć bojowy wkrótce w listopadzie 1904 roku na Placu Grzybowskim w Warszawie, gdzie blisko 60 uzbrojonych bojowców PPS stawiło czynny opór kozakom rosyjskim. Potem oczywiście rewolucja 1905 roku, gdzie organizacja bojowa PPS no, będzie wciąż czynna w akcjach, które właściwie możemy nazwać także akcjami terrorystycznymi bo to przecież były zamachy na funkcjonariuszy reżimu carskiego, także zamachy na konwoje z pieniędzmi po to, żeby sfinansować działalność partii, sfinansować działalność samej organizacji bojowej i sfinansować szkolenie wojskowe właśnie owych bojowców PPS. Ta działalność, no, mająca wiele i bohaterskich, i strasznych kart, w latach 1905-1906, opisana pięknie w dziejach jednego pocisku, czy w filmie Agnieszki Holland Gorączka. Byłam statystką Aha. na studiach przy kręceniu tego filmu na Politechnice w Warszawskiej. To bardzo dobry film, niezależnie od wszelkich innych kontekstów, warto do dobrych filmów o polskich historii nawiązywać. Tak, oczywiście. Właśnie doświadczenia rewolucji 1957 roku przekonały Piłsudskiego, że organizacja bojowa to za mało, że takie indywidualne zamachy, napady, w których brało udział zresztą wielu najwybitniejszych później ludzi II Rzeczpospolitej, bo takim wybitnym specjalistą w tym zakresie był i Stanisław Wojciechowski, późniejszy prezydent i Tomasz Arciszewski, no ten to był już arcy, można powiedzieć, terrorysta. No a będzie premierem, bohaterskim obrońcą niepodległości już na emigracji w czasie II wojny światowej. Późniejszych czterech premierów brało udział w słynnym napadzie na kasę pod bezdanami. Tak, to, to właściwie trzech mm -hmm. oprócz samego Piłsudskiego, który też przecież był mm -hmm. premierem. Jednak czterech, niektórzy podają, że pięciu. No chyba, że Aleksandrę Szczerbińską, czyli późniejszą drugą żonę Piłsudskiego uznać za nadpremiera, no bo <grym> no też tak. miała coś w domu do powiedzenia, no tak. prawda? I odegrała bardzo ważną rolę akurat w akcji pod Bezdanami. Ale właśnie akcja pod Bezdanami, zaplanowana przez Piłsudskiego w 1908 roku. I to był właśnie powód, dla którego Piłsudski nie brał bezpośrednio osobiście udziału w powołaniu Związku Walki Czynnej w Lwowie. Bo przygotowywał zamach pod Bezdanami wtedy. Otóż ta akcja miała służyć zdobyciu pieniędzy już nie na kontynuację działania organizacji bojowej PPS ale na nowy ruch, ruch strzelecki, który przygotuje zupełnie nową formułę działań paramilitarnych, Formułę, z której miało wyrosnąć przyszłe wojsko polskie. Piłsudski przekonał się w rewolucji 905 roku, że rzucając pojedyncze bomby, czy strzelając z pojedynczych pistoletów do kozaków, prawda, czy do funkcjonariuszy aparatu administracyjnego rosyjskiego, nie zdobędziemy niepodległości. Potrzebna jest własna, zdyscyplinowana, zorganizowana, wyszkolona na sposób normalnej armii siła zbrojna. Można powiedzieć, koniec partyzantki, trzeba zorganizować klasyczne wojsko. Tak jest, to właśnie oddaje najlepiej, najkrócej myśl Piłsudskiego. Zwłaszcza, że nie miał już pozwolenia niejako na ową partyzantkę ze strony większości swoich niedawnych towarzyszy z PPS-u. Pamiętajmy, że jednak w PPS-ie dokonał się rozłam na tle stosunku do akcji bojowych w 1906 roku. I Piłsudski znalazł się w mniejszości, tworząc tak zwaną PPS-frakcję, wierną mu i wierną idei właśnie walki niepodległościowej, podczas gdy większość tych towarzyszy młodszego pokolenia, stopniowo dystansując się od idei niepodległości, a na pewno od walki zbrojnej o tę niepodległość, założy PPS-lewicę. A więc tu był jakiś kryzys tej formuły walki o niepodległość przy PPS-ie. Piłsudski szukał szerszej formuły, Zarówno w znaczeniu militarnym, jak i w znaczeniu politycznym. I to właśnie jest geneza bezpośrednia związku walki czynnej. Ale preludium do niej, i o tym chciałem powiedzieć na koniec opisywania tej prehistorii, było właśnie niezwykle błyskotliwie przeprowadzone uprowadzenie pieniędzy z pociągu pocztowego na stacji pod Bezdanami na terenie Litwy, gdzie Piłsudski no, z niezwykłą precyzją, starannością tę akcję przygotował, biorąc w niej osobiście udział, właśnie by dać przykład, iż skoro tyle razy wcześniej wysyłał członków organizacji bojowej do akcji, w której groziła śmierć, teraz sam musiał zaryzykować własne życie, żeby pokazać, ten moment przełomu, jakby nowego poziomu, na który wkroczyć miała po akcji pod Bezdanami jego inicjatywa związana teraz z przygotowaniem własnego wojska. I ta akcja rzeczywiście znakomicie przeprowadzona przyniosła 200 tysięcy rubli, które przewiozła bez strat Aleksandra Szczerbińska do Galicji i pozwoliła w dużym stopniu uruchomić właśnie inicjatywę Związku Walki Czynnej. Można stąd wnosić, że start związki strzeleckie pod skrzydłami Piłsudskiego miały dobre, no bo i pieniądze zdobyte pod bezdanami, no i koncepcja przekształcenia tego ruchu partyzanckiego w klasyczne wojsko. A jak to było z polskimi drużynami strzeleckimi, wiązanymi ze środowiskami endeckimi? Może jeszcze zatrzymajmy się na chwilkę przy roku 1908, bo polskie drużyny strzeleckie chwilkę później powstają, bo już w 1908 mamy do czynienia z pewnego rodzaju dwoistością. W ruchu strzeleckim najpierw w czerwcu w Lwowie powstaje Związek Walki Czynnej, konspiracyjna organizacja w mieszkaniu Kazimierza Sosynkowskiego, 23-letniego wówczas byłego uczestnika akcji organizacji bojowej, studenta Politechniki Lwowskiej. Zawiązuje się ta organizacja z udziałem m.in. postaci jak późniejsi generałowie, oczywiście Marian Kukiel, Kazimierz Fabrycy czy pułkownicy jak Jan Gorzechowski, zresztą bohater wcześniejszej akcji organizacji bojowej, która doprowadziła do uwolnienia dziesięciu więźniów z Pawiaka, czy Mieczysław Trojanowski. Ta grupka ludzi podjęła decyzję o stworzeniu zbrojnego ramienia przyszłej, niepodległej, demokratycznej Republiki Polskiej, które miało przygotować kadry dla powstania. Tajne kursy wojskowe, tajne, bo jeszcze żadnej zgody ze strony władz austriackich na tego rodzaju działania nie było pozwolą przeszkolić dziesiątki pierwszych słuchaczy. Stopniowo takie oddziały Związku Walki Czynnej powstaną w Krakowie, Borysławiu, Brzeżanach, a w 1912 roku tajny wciąż w konspiracji działający Związek Walki Czynnej będzie liczył 800 wtajemniczonych członków. Choć Sosnkowski był założycielem, wiadomo było od razu, że Szefem, a raczej komendantem, bo tego określenia wtedy właśnie zaczął używać Piłsudski, był dotychczasowy przywódca organizacji bojowej, czyli sam Józef Piłsudski. On od tej pory nosi z dumą to miano komendanta, natomiast Sosnkowski zadowoli się też ważnym, ale troszkę skromniej brzmiącym mianem szefa, w znaczeniu szefa sztabu, a więc komendant to Piłsudski, szef to Sosnkowski. Ale w tym samym czasie w Lwowie tworzy się inna inicjatywa konspiracyjna, a mianowicie drużyny Bartoszowe. To byli głównie studenci lwowskich uczelni, zorganizowani przez Wawrzyńca Dajczaka. Postawili sobie za cel wciąganie do tej akcji przede wszystkim chłopów, by poszerzyć bazę społeczną tego ruchu. I tu wyjdzie szereg wybitnych dowódców, generałów takich jak Bronisław Prugar-Ketling, Romana Bracham, czy Bernard Mont, czy późniejszy komendant obrony Lwowa, kapitan Czesław Mączyński. To także jest rok 1908. I dopiero od 1909 roku zaczyna się tworzyć namiastka jeszcze jednego nurtu późniejszych strzelców, a mianowicie dokonuje się rozłam w ruchu konspiracyjnym zainicjowanym przez narodową demokrację. Na tle krytyki wobec ugodowej linii, jak się wydawało, Roman Dmowskiego ze struktury młodzieżowej konspiracji narodowej, czyli Zetu, wyłamał się nowy związek Organizacja Młodzieży Niepodległościowej Zarzewie. Wśród nich twórca polskiego skautingu Andrzej Małkowski, późniejszy wielki poeta Kazimierz Wierzyński, Kilku znów przyszłych generałów, Mieczysław Smorawiński, Klemens Rudnicki, Marian Ajtis Żegota, Mieczysław Norwid, Neugebauer, to właśnie zarzewiacy, jakich później nazywano, czyli członkowie tego stowarzyszenia zainicjują jeszcze jeden ważny nurt strzelecki, można tak powiedzieć. Historię ruchu strzeleckiego na ziemiach polskich przed 1914 rokiem przypomina profesor Andrzej Nowak. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej. Zapytam się: A jak mi odpowie, nie kocham Cię? A jak mi odpowie, nie kocham Cię? Oni werbują, serce maszerują, zaciągnę się. Oni werbują, strzelci maszerują, zaciągnę się. Historia żywa. Mówimy ruch strzelecki, ale on ma różne barwy. Czy można było identyfikować, że ten jest z tego odłamu, ten jest z innego odłamu? Dopóki organizacje były tajne, to oczywiście zależało im na tym, żeby ich nikt nie zidentyfikował. Natomiast przełom pod tym względem nastąpił w roku 1910 kiedy zalegalizowana została organizacja paramilitarna pod nazwą Związek Strzelecki po prostu. To było, można powiedzieć, legalne przedłużenie Związku Walki Czynnej. Kwiecień roku 1910. Ferment bowiem na Bałkanach trwał nadal w postaci ścierania się różnych krajów istniejących już na Półwyspie Bałkańskich a reprezentujących niejako zastępczo dwa wielkie obozy militarno-geopolityczne. Z jednej strony Bułgaria, z drugiej strony Serbia. Bułgaria, która później jednoznacznie dołączy się do państw centralnych, a więc do Austrii i Niemiec. Serbia konsekwentnie zawsze identyfikowana z Rosją stojącą za jej plecami. Wojny bałkańskie, które wtedy się zaczynają na nowo w 1910, 11, 12 roku, to jest czas, który znów zbliża myśl o wojnie szerszej, ogólnoeuropejskiej i w takim właśnie kontekście tworzenie organizacji paramilitarnych, które mogłyby wzmocnić wysiłek wojenny Austrii, staje się zjawiskiem no, nie tylko możliwym, Ale wręcz pożądanym przez władze austriackie. I to właśnie pozwala wystąpić już publicznie tym młodym chłopcom, którzy chcą zaciągać się pod sztandary przyszłej armii polskiej publicznie z bronią w ręku. Największym problemem tego ruchu było jednak wyposażenie, uzbrojenie. Tej broni było niewiele. No. Oczywiście władze austriackie chciały tę broń dobrą, którą miały zarezerwować po prostu dla swoich regularnych żołnierzy. A więc tylko... Przestarzałe karabiny, kilkaset takich karabinów na kilkutysięczną rzeszę członków poszczególnych kół strzeleckich musiały wystarczyć do szkolenia pod miastami. No w Krakowie takim miejscem manewrów strzelców były Błonia, bo to duży plac blisko centrum Krakowa i jednocześnie na tyle odsunięty od domostw, że można tam było ćwiczyć strzelanie i rozmaite taktyczne manewry oddziałów strzeleckich. Czym się różniły oddziały między sobą? Oczywiście elementami stroju. Stroje przecież były szyte nie przez zawodowych krawców, którzy mieli na masową skalę wyposażyć w standaryzowane mundury wielką armię. Ale po domach, prawda, odpowiednie typy oznak, wyłogów, barwy. wreszcie piosenki każdej formacji odrębne, które towarzyszyły tym ćwiczeniom, wspólnym zabawom, szkoleniom, poczynając od anonimowego hymnu strzeleckiego naprzód drużyno strzelecka standard do góry swój wznieś powstała w czasie marszu ćwiczebnego z Landskorony do Krakowa. Czy tak znana piosenka po dziś dzień jak o mój rozmarynie to właśnie jest owoc tamtych marszów, tamtej tęsknoty za chwilą odpoczynku za myślą, która łączy niejako osobiste emocje uczestników tych ochotników polskiej niepodległości z tęsknotą za spełnieniem tego marzenia o odzyskanej Polsce. Dalej piosenka Feliksa gwiżdża. I innych autorów później przyjdzie także, jedzie, jedzie na kaszczance. To już oczywiście w czasie samej pierwszej wojny światowej. Te piosenki będą właśnie wyróżnikiem poszczególnych formacji i będą jakby urozmaicały to życie ćwiczebne w końcu kilkunastu tysięcy chłopców, którzy w kołach powstających jak grzyby po deszczu w całej Galicji zaczęli ćwiczyć już legalnie swoje zdolności wojskowe pod okiem swoich przełożonych. Panie profesorze, tak się zastanawiam nad rzeczą, którą już powiedziałam. Mówimy ruch strzelecki, a przecież wewnątrz było wiele odcieni politycznych. Czy te grupy ze sobą rywalizowały, czy współpracowały, miały ze sobą kontakty od strzelcy endetcy z. Oczywiście, że te grupy między sobą rywalizowały. Choć nie była to rywalizacja, no powiedziałbym, taka śmiertelna, wszyscy zdawali sobie sprawę, że cel jest jeden, że tym celem jest niepodległość, że metoda w dodatku jest podobna. W Galicji te różnice, które tak ostro występowały, gdyby spojrzeć na całą polityczną mapę ówczesną między Piłsudskim a Dmowskim, Dmowski poseł do Dumy, no nie udaje mu się do niej dostać w 2012 roku, ale wcześniej przez dwie kadencje, krótkie co prawda, pełnił tę funkcję, a więc symbol polityki ugodowej. W Galicji narodowa demokracja nie mogła głosić. Z taką siłą i konsekwencją jak sam Dmowski ugody z Rosją, bo straciłaby niejako rację bytu, popularności. A więc zwolennicy Endecji w Galicji no, także ćwiczyli przygotowanie do czynu zbrojnego. Prawda? To zbliżało ich, łączyło mimo wszystko ponad podziałami politycznymi z tymi, którzy szli po prostu za hasłem Piłsudskiego, za hasłem walki z Rosją przede wszystkim jako wrogiem numer jeden polskiej niepodległości. Oczywiście te różnice bardziej wyrażały się na forum politycznym niż między młodymi ochotnikami ćwiczącymi gdzieś na placach czy podmiejskich ośrodkach skupienia swoje zdolności wojskowe. Tutaj bardzo ważny był moment uformowania się w 1912 roku w obliczu kolejnego kryzysu na Bałkanach grożącego wojną europejską. Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnic Niepodległościowych. To polityczna czapka, o tak bym powiedział, nad ruchem strzeleckim z udziałem m.in. Józefa Piłsudskiego, Włodzimierza Tetmajera, Władysława Sikorskiego, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Studnickiego, Bolesława Limanowskiego. A wyrażając to kategoriami partyjnymi, to była PPS, Polska Partia Socjalno-Demokratyczna, czyli to PPS działające w Galicji, w Daszyńskim na czele. To był PSL, to były także mniejsze partyjki, Związek Chłopski, Polskie Stronnictwo Postępowe, Narodowy Związek Robotniczy, a więc cała formuła politycznego współdziałania zaczyna krzepnąć, kształtować się, tworzyć również zaplecze nie tylko polityczne, ale i finansowe, dodatkowe dla ruchu strzeleckiego i przygotowywać koncepcje, szczegółowe koncepcje polityczne dla przyszłego powstania. Leon Wasilewski bliski współpracownik Piłsudskiego przygotowuje program narodowościowy tej odbudowanej Polski. Program dla stosunków polsko-ukraińskich, polsko-białoruskich, polsko-litewskich. No a sam Piłsudski przygotowuje także koncepcję rozegrania tej zbliżającej się pierwszej wojny światowej. Koncepcję, którą przedstawia w lutym 1914 roku w swoim wykładzie w Towarzystwie Geograficznym w Paryżu, gdzie swój plan marzeń, można powiedzieć, przedstawił, a więc Polska wystąpi u boku Niemiec i Austro-Węgier, ale tylko do momentu, kiedy Niemcy i Austro-Węgry zostaną pokonane od Zachodu przez Francję i Wielką Brytanię jako sojuszników Rosji. Ale ten ruch strzelecki polski na tyle się już umocni, na tyle będzie ważny, że wtedy sprawa polska będzie już nie do ponownego pogrzebania, będzie mogła zatriumfować. Ta wizja zawierająca pewien element kompromisu między dwoma geopolitycznymi koncepcjami, Dmowskiego i Piłsudskiego, a więc nie, że zawsze Polacy walczący o niepodległość mają stać u boku Austrii, prawda, czy Niemiec, ale że w przyszłości mogą zmienić tych sojuszników, a przede wszystkim zmienić raczej narzędzia, którymi chcą się posłużyć w walce o niepodległość. Tego rodzaju wizja mogła także po części przełamywać bariery nieufności i podkreślać, że cel naprawdę jest jeden, że tym celem jedynie ważnym jest niepodległość Polski. Symbolicznie znajdzie to swoje podsumowanie czy spełnienie w momencie przygotowań do I wojny światowej po zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, kiedy już świat szykował się niejako do wojny. Piłsudski porozumiewa się z przywództwem polskich drużyn strzeleckich i łączy razem na progu sierpnia 1914 roku te formacje w jedną wspólną formację strzelecką, tą awangardę powstania, które według jego planu miało wybuchnąć w zaborze rosyjskim i otworzyć drogę do niepodległości. A czym był ruch strzelecki dla krakowskich konserwatystów? Czy ci lojaliści nie obawiali się, że strzelcy wymkną się spod kontroli monarchii? Cesarz dał palec, a oni wezmą całą rękę? Pamiętajmy, że już pierwsze pokolenie tzw. stańczyków schodziło powoli z placu politycznych bojów. Oczywiście żył jeszcze i odgrywał ogromną rolę namiestnik Galicji Michał Bobrzyński. Żył jeszcze hrabia Stanisław Tarnowski, ale już był niewątpliwie u schyłku swojej kariery. Oni patrzyli na ruch strzelecki w pewnym sensie jako na swoje dziecko, trochę niesforne, Trochę może zbyt łobuzujące, może zbyt ambitne, ale wierzyli, że ten ruch może być przydatny w realizacji idei, którą oni obejmowali swoją wyobraźnią polityczną. To była idea przekształcenia monarchii austro-węgierskiej po wygranej wojnie w monarchię trialistyczną, to znaczy obok Austrii i Węgier Polska miałaby być trzecim członem wspólnej monarchii Habsburgów. A więc horyzont polityczny konserwatystów krakowskich zakładał, że zostanie istotnie poszerzona sfera autonomii Polski, ale w ramach wciąż tej samej monarchii, monarchii Habsburgów. Oni nie byli w stanie pójść tak daleko swoją myślą, swoją wyobraźnią, śmiałością czynu jak Piłsudski, jak ci młodzi chłopcy, którzy zaciągali się pod sztandary Piłsudskiego. To znaczy nie wyobrażali sobie, że Polska może odzyskać pełną niepodległość. To przekraczało ich Horyzont doświadczenia życiowego Doświadczenia, które upłynął w służbie Austrii W przekonaniu, że w tej służbie Można zrealizować pewne dobro Dla Polski, ale wyjść poza tę Służbę, to wymykało się Ich wyobraźni Świadectwem tego będzie fakt, że Na progu jesieni 1918 Roku, kiedy wszyscy inni Uczestnicy Polskiego Życia Publicznego Nie mieli już wątpliwości, że Niepodległość jest za progiem, że już nie ma właściwie dla niej alternatywy. Przywódcy konserwatystów krakowskich będą uważali, że niepodległość jest szaleństwem, że trzeba bronić wspólnoty Polski z Austrią, trzeba bronić monarchii austro-węgierskiej za wszelką cenę. Ten pogląd, czy raczej to ograniczenie ich poglądu politycznego, o którym w tej chwili mówię, nie przeszkadzało jednak w momencie bardzo ważnym. I bardzo pozytywnym dla ruchu strzeleckiego, a mianowicie mający wciąż przemożne wpływy w życiu politycznym w Galicji konserwatyści krakowscy traktowali ruch strzelecki u jego narodzin, u jego początków jako ruch, który będzie dobrze służył ich wizji autonomii polskiej poszerzonej przez pierwszą wojnę światową. A w jakim stopniu ruch strzelecki do 1914 roku można nazwać już wojskiem? To było wojsko i jednocześnie nie było. Rzeczywiście pani pytanie jest jak najbardziej zasadne. Było wojsko, bo przecież były regulaminy, była komenda, była dyscyplina. Nadawano stopnie wojskowe? Nadawano stopnie wojskowe oczywiście, ale jednocześnie to było wojsko składające się z samych ochotników. W związku z tym trudno było o takie relacje, jakie panują między prymitywnym Feldfeblem, a rekrutami przymusowo zebranymi gdzieś z jakiejś niepiśmiennej wsi na Bukowinie, prawda, czy w Czechach, choćby piśmiennej, ale w każdym razie przymusowy pobór kształtuje zupełnie inne relacje niż wojsko ochotnicze. I ta właśnie odmienność formacji strzeleckich, które później Wskutek niepowodzenia planu powstania, jaki zakładała wizja Piłsudskiego, przekształcą się w legiony, ta odmienność będzie bardzo wyraźna i będzie polegała właśnie na swego rodzaju braterskich, to zabrzmi patetycznie, ale tak było. W stosunkach między żołnierzami tej formacji, bardzo pięknie pisze o tym szczegółowo, wnikliwie najnowsza monografia mojego, znakomitego kolegi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Andrzeja Chwalby, monografia o legionach w czasie pierwszej wojny światowej. Ale oczywiście można o tym przekonać się także czytając źródła świadectwa z tamtego czasu, koleżeństwa. Właśnie może zamiast patetycznego słowa braterstwo wystarczy użyć częściej używanego wtedy określenia koleżeństwo. Zwracali się do siebie ci żołnierze, młodzi ochotnicy najczęściej tym słowem kolego. Niezależnie od różnicy szarży czy różnicy stażu w samym ruchu strzeleckim. To były też takie familiarne stosunki przez to, że no właśnie ochotnicy byli otaczani opieką swoich rodzin. Jakieś narzeczone siostry, zakochane panienki odprowadzały ich na te miejsca ćwiczeń. Wałówkę wyposażały zatroskane mamy czy ciocie. I to wszystko na takim pograniczu powiedziałbym regularnego wojska i takiej przygody, junackiej przygody, której często kibicuje rodzina. Czasem oczywiście w te przygody angażowali się młodzi chłopcy bez zgody rodziny. Uciekając niejako do ruchu strzeleckiego z pasji przygody i pasji niepodległościowej przede wszystkim. To wszystko razem stanowiło o tym, że owo wojsko było wojskiem szczególnym. I owa ochotnicza specyfika owego wojska sprawiła także, że choć kilkanaście procent całego ruchu strzeleckiego wypełniały dzieci chłopskie, nie wolno o tym zapomnieć, to był także... Liczący kilka tysięcy kontyngent, chłopów, którzy dojrzeli do polskości, do czynu niepodległościowego i zaświadczyli tę dojrzałość własną ofiarą, później w ruchu legionowym. A z drugiej strony studenci Uniwersytetu Jagieleńskiego. Tak, studenci Uniwersytetu Jagieleńskiego, ale chciałem powiedzieć szerzej, w większości to byli no właśnie inteligenci, przedstawiciele drobnych rzemiosł, mieszkańcy miast i miasteczek którzy wyrośli w innej kulturze niż tradycyjna kultura chłopska i w związku z tym także większe znacznie nasycenie było ludźmi otwartymi na tak zwaną kulturę wysoką w szeregach ruchu strzeleckiego. Wielu znakomitych malarzy, pisarzy, poetów. To, że właśnie te piosenki powstają tak często i często są to piosenki tak znakomicie wpadające w ucho i tak zgrabnie napisane nie jest przypadkiem. Po prostu było bardzo dużo potencjalnych, świetnych autorów takich piosenek w szeregach strzeleckich. I to właśnie także sprawi, że tworzy się specyficzny kulturowy etos tej formacji, czy tych formacji, jeśli podzielimy je na poszczególne nurty. Etos, który wyróżniał je zdecydowanie od zwykłego wojska zdominowanego przez proste podporządkowanie, rozkaz wykonanie. To nie było tylko takie wojsko, w którym jest rozkaz i wykonanie, to jest wojsko, w którym był duch koleżeński i ochota. Ruch strzelecki w Galicji autonomicznej był legalny, ale istniał też w zaborze pruskim i rosyjskim z oczywistych powodów jako Nielegalny. Jakie były między nimi relacje? Oczywiście istniały zalążki ruchu sokolskiego. Dość prędko one przeniosły się do zaboru pruskiego. Najtrudniej było w zaborze rosyjskim, ale do formacji strzeleckich, które mogły tworzyć się legalnie w zaborze austriackim, przenikać będą w dużych bardzo ilościach setkami dosłownie. Ochotnicy także, przede wszystkim z zaboru rosyjskiego. Będą oni nielegalnie uczestniczyć w tym ruchu. Niekiedy legalnie przekraczając granice zaborów, na przykład na studia do Krakowa czy do Lwowa, to wolno było. Ale potem obok tych studiów podejmowali zupełnie inną aktywność w formacji strzeleckiej, takiej czy innej. A niektórzy nielegalnie przekradali się przez granicę, żeby wziąć udział w akcji zbrojnej, czy w przygotowaniu tej akcji zbrojnej, to byli wcześniejsi działacze PPS tej frakcji niepodległościowej, której przywódcą był Piłsudski. To byli także aktywiści związani z ruchem narodowej demokracji, którzy nie pogodzili się, tak jak zarzewiacy, z ugodowym kierunkiem, jaki nadawał wtedy taktycznie Roman Dmowski ruchowi narodowemu w zaborze rosyjskim. Oni także przekradają się do Galicji, żeby przystąpić do drużyn Bartoszowych, czy do PDS-ów, czyli polskich drużyn strzeleckich. Takich ochotników przybywających z zaboru rosyjskiego, w mniejszym stopniu z zaboru pruskiego, będzie w formacjach strzeleckich bardzo wielu. Otóż właśnie ci ochotnicy przybyli, w szczególności z zaboru rosyjskiego, ryzykowali najwięcej, bo w przypadku schwytania ich już po wybuchu wojny, przez władze rosyjskie groziła im natychmiastowa egzekucja, byli bowiem traktowani jako dezerterzy. Ochotnicy z Galicji byli traktowani oczywiście jako sprzymierzeńcy wojsk austriackich, a w razie wzięcia do niewoli przez Rosjan po prostu jako przedstawiciele choćby nieregularnego, ale obcego wojska. Natomiast ci, którzy byli poddanymi cara Rosji i decydowali się na walkę przeciwko niemu, w momencie wybuchu wojny Rosji z Austrią oczywiście ryzykowali najwięcej. Ale ta właśnie gotowość do ryzyka własnego życia, by walczyć o niepodległość, była cechą charakterystyczną całej tej formacji. Cechą, którą najdobitniej, może najbardziej patetycznie, ale przecież prawdziwie wyrażają słowa piosenki powstałej już w czasach Legionów. Na stos rzuciliśmy swój życia los na stos. Tak, ci młodzi chłopcy byli gotowi to zrobić, bo chcieli dojść do wolnej Polski. Historia Żywa za tydzień pierwsze wakacyjne wydanie historii żywej i dalej w lipcu i sierpniu będziemy przypominać najciekawsze wybrane audycje cyklu. Będą to opowieści o uczestnikach życia politycznego w latach 1945-1989. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Do roku 1914 wrócimy we wrześniu.